Słuchają Państwo programu drugiego polskiego radia jest 22. Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów. Agnieszka Łukasiewicz nadal realizuje nasz program, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa i na początek drobne sprostowanie. Otóż nie tyle nagrania z Trybuny będą się dziś pojawiać, bo te już wszystkie zaprezentowałam, ale najnowsze nagrania z naszego archiwum wybierane z myślą o Trybunie. Robię to już od jakiegoś czasu, no ale dziś mogę już Państwu powiedzieć, że decyzja zapadła i na tegoroczną Trybunę będzie wieziony przeze mnie y, utwór Jacka Sotomskiego, Melancholia, koncert fortepianowy z Małgorzatą Walentynowicz w partii solowej NOSPREM pod dyrekcją Wensanta Kozlowskiego. Proszę już od teraz trzymać kciuki za to nagranie, a dziś y, jeszcze te, których Państwu nie pokazałam, ale myślałam y, o nich w kontekście Trybuny. Pierwszy z recitalu Małgorzaty Walentynowicz właśnie, ale z innego festiwalu, nie z festiwalu prawykonań, tylko muzyka elektronika nowa 2025. To był recital Małgorzaty Walentynowicz 17 maja ubiegłego roku w sali Czerwonej Narodowego Forum Muzyki. Małgorzata Walentynowicz to szczególna pianistka Wiodąca, można powiedzieć, w kontekście właśnie wykonawstwa muzyki najnowszej, która stała się przedmiotem pewnych fluktuacji, zmian, także coraz częściej wychodzi poza przyjęte ramy. Nierzadko wymaga ona od artystów wejścia w zupełnie nowe role performatywne, angażujące na kilku płaszczyznach muzycznej narracji. Podczas swojego recitalu Mag Małgorzata Walentynowicz interpretowała kompozycje Moniki Dallach, Sayers, Piotra Peszata i Matiasa Müllera, przeznaczone na fortepian i elektronikę. Ich autorzy podejmują coraz częściej przenikające się e, takie wątki e, natury, i konsumpcjonizmu. Tak dzieje się też w przypadku plant concerto with piano song Piotra Peszata. Czyli mamy koncert roślinny albo na rośliny z pieśnią fortepianu. Ten fortepian solo. Opatrzony jest także w sampler, który obsługuje również Małgorzata Walentynowicz. No i jest jeszcze warstwa zwana dziś playback, a więc uprzednio zarejestrowana, która jest w trakcie kompozycji projektowana i wchodzi czasem w relacje, w interakcje z partiami solowymi. Ten utwór Piotra Peszata Przywołuje ideę odzyskania kontaktu z przyrodą, celebracji jej naturalnych dźwięków, mikroprocesów. Rośliny to istoty, które komunikują się, rozwijają i tworzą swój własny, złożony świat. Inspirują nas do uważności oraz do celebrowania ich prostoty i piękna. Oto plant, koncertoły, piano song, Piotra Peszata, Małgorzata Walentynowicz, fortepian sampler, Łukasz Myszyński, projekcja dźwięku. this garden grow all it takes is rake and hoe and a piece of inch by inch row by row someone bless these seeds i sow. someone warm them from below till the rain come Got and All it takes is wreck and hole and a piece of the seeds I grow. Someone warped them from below, to the rain come, them down? Plant Concerto with Piano Song Piotra Peszata w wersji na fortepian, sampler i playback z 2024 roku. Małgorzata Walentynowicz, fortepian i sampler. I Łukasz Myszyński, projekcja dźwięku. To nagranie z festiwalu Muzyka Elektronika Nowa z ubiegłego roku. A teraz sięgam do festiwalu Warszawska Jesień 2024 do maratonu perkusyjnego Konstantyna Napolowa, a z niego wybrałam utwór Mateusza Ryczka Stany niepewności na saksofony i perkusję. Utwór ma wymiar terapeutyczny, jak komentuje kompozytor i jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, dużą ilość negatywnych wydarzeń, trwającą wojnę, teraz dodam już niejedną, i kiełkujący strach, które mogą przytłaczać. Muzyka oczyszcza z tego osadu i przywraca perspektywę nadziei, światła i prawdy. To piękne słowa Mateusza Ryczka, posłuchajmy jego Stanów Niepewności na perkusji gra Konstantyn Napolow, wraz z nim muzycy Orchestre de Erepreis. To była kompozycja Mateusza Ryczka Stany niepewności w nagraniu z maratonu perkusyjnego Konstantyna Napolowa, któremu towarzyszyła orkiestra Ere Pris na warszawskiej jesieni w 2024 roku. Czasem byli to pojedynczy muzycy. Ale przed nami teraz pełen skład tego znakomitego holenderskiego zespołu i jeszcze jeden utwór z tegoż koncertu, Morisa Morica Egerta, Master and Servant. Ta idea panów, czyli maestri, dyrektorów muzycznych i ich sług szeregowych członków orkiestry interesuje kompozytora od dawna. Tradycyjny koncert solowy stanowi ciekawą hybrydę tego konceptu. Wiemy, że dawniej solista dyrygował sam od swojego instrumentu. Współcześnie mamy jednak często dwóch panów. Dyrygenta, który podporządkowuje sobie solistę oraz solistę, który dominuje nad zespołem. Kto wygra? Konstantyn Napolow, czy orkiestra Erepreis pod dyrekcją Gregorego Czaret. Oto Master and Servant Morica Egerta. we Utwór niemieckiego kompozytora Morica Egerta, rocznik 1965, zatytułowany Master and Servant, pan i sługa. Na perkusję i duży zespół w wykonaniu Konstantyna Napolowa, perkusja, i holenderskiej orkiestry Ereplis, którą prowadził jej główny dyrygent Gregory Czaret. W nagraniu z Festiwalu Warszawska Jesień 2024 kończy moją audycję. Dziękuję już Państwu za uwagę i do usłyszenia Joanna Grotkowska. Autopromocja Przez całe życie uważałem muzykę wokalną za podrzędną w stosunku do instrumentalnej i nigdy nie miałem jej za wielką sztukę.